Z rynku nieruchomości. Zbyt mała liczba nabywców kupujących po raz pierwszy. Sprzedaże domów wzrosły w tym roku. Jednak jak pokazują najnowsze dane Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, liczba początkujących nabywców spada. Jak wynika z przygotowanego przez National Association of Realtors profilu kupujących i sprzedających, w 2015 roku udział nabywców, którzy kupili dom po raz pierwszy spadł do 32%, co stanowi najniższy poziom od prawie 20 lat. Zdaniem głównego ekonomisty National Association of Realtors Wysokie czynsze, rosnące ceny domów i niskie zapasy, zwłaszcza tych w przedziale cenowym odpowiadającym kryterium początkujących nabywców, stanowią utrudnienie dla tego sektora rynku realnościowego. Wśród aspektów pozytywnych, które pomagają wielu nabywcom przezwyciężyć niektóre z przeszkód stojących na drodze do zakupu pierwszego domu, wymienia on poprawę sytuacji na rynku pracy i konsekwentnie niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wzrost zysków sprzedających. Sprzedaże domów w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku osiągnęły najwyższe poziomy od roku 2006. Według danych firmy zajmującej się analizą rynku nieruchomości Realty Track, najwyższy od 9 lat poziom sprzedaży domów jednorodzinnych i kondominiów wyniósł prawie 2,5 miliona. Z tych samych danych wynika również, że trzeci kwartał bieżącego roku był szczególnie dobry dla sprzedawców domów. Christine Romans wypowiedziała się w tej kwestii na kanale CNN Money. Średnia cena sprzedaży domów jednorodzinnych i kondominiów w trzecim kwartale wynosiła 264 tysiące dolarów i była wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz tego samego okresu w zeszłym roku. Nabywcy domów omijają banki. The Wall Street Journal donosi, iż prawie połowa kredytów hipotecznych zaciągniętych w 2014 roku na zakup domu nie pochodziła z banku. Nowe dane rezerwy federalnej pokazują, iż więcej kupujących zwraca się do niezależnych firm hipotecznych takich jak Quicken Loans, Movement Mortgage i tym podobnych. Jednym z kluczowych czynników decydujących dla kredytobiorców jest szybkość, z jaką udzielana jest pożyczka. Na przykład firma Movement Mortgage, działająca w 42 Stanach, mówi, iż jest w stanie zamknąć transakcję kredytową w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku banków zazwyczaj trwa to dłużej. Z drugiej strony oferują one często swoim długoletnim klientom z dobrą historią niższe stawki niż kredytodawcy niedepozytowi. Armia potrzebuje więcej domów na sprzedaż. Istnieją doniesienia o niskich zapasach domów na sprzedaż w miastach znajdujących się niedaleko baz wojskowych, co stanowi duży problem dla żołnierzy chcących kupić dom w pobliżu. Raport dotyczący militarnego rynku nieruchomości w 2015 roku przygotowany przez IRA Real Estate pokazuje, że brak domów na sprzedaż w odpowiednim przedziale cenowym przeznaczonych dla członków służby wojskowej spowalnia sektor zakupów. Prezes i dyrektor generalny IRA Real Estate powiedział magazynowi Realtor, iż zachęty oferowane przez siły zbrojne oraz historycznie niskie stopy procentowe stymulują popyt na zakup domów wśród osób służących w wojsku.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 847 647 4000. Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 847 647 4000. 847 647 4 i 30. A w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Mamuszu, czy te banki nie mają serca? Ja nie!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 Nie trać czasu www.posiadość.com Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Willing. Nowe na rynku. Bardzo duży murowany dom trzypoziomowy o powierzchni 2300 stóp. Cztery duże sypialnie, dwie i pół łazienki, garaż na dwa i pół samochodu. Działka jest duża i ogrodzona. Podatek od nieruchomości wynosi jedynie 3600 rocznie. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie tylko 1500 dolarów.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Najlepsze lokalizacje dla emerytów Każdego dnia 10 tysięcy ludzi osiąga wiek emerytalny. W miarę jak ta grupa społeczności rośnie, ich zmieniające się potrzeby realnościowe wpływają na decyzję o tym, gdzie będą mieszkać. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak łagodny klimat, Niska przestępczość, dostęp do opieki zdrowotnej, a także szeroki wybór zajęć, portal internetowy Livability.com przygotował ranking najlepszych miast dla emerytów. Na trzecim miejscu znalazło się Plano w Teksasie, położone na północ od Dallas ze swoim ciepłym klimatem, niskim poziomem opodatkowania nieruchomości i niskimi kosztami utrzymania. Sarasota na Florydzie zajęła drugą pozycję wśród propozycji dla seniorów z jej niskimi kosztami opieki zdrowotnej, niezliczoną ilością pól golfowych i parków. Miejsce pierwsze w rankingu najlepszych miast do życia dla emerytów zajmuje słoneczne Santa Barbara w Kalifornii. Choć droższe niż inne miejscowości dla emerytów, miasto to oferuje piękne krajobrazy, plaże i mnóstwo muzeów, teatrów i restauracji. 90% domów jest niedocieplone. Niebawem umiarkowane jesienne temperatury zamienią się w zimowe chłody. Dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się badaniu przeprowadzonemu przez North American Insulation Manufacturers Association, z którego wynika, iż około 90% wszystkich domów w USA nie jest wystarczająco ocieplone. Stowarzyszenie to przyjrzało się Międzynarodowemu Kodeksowi Oszczędności Energii z 2012 roku, odniosło go do obecnych poziomów izolacji cieplnej w domach w całym kraju i odkryło, że w większości z nich ocieplenie jest niewystarczające. Branżowa strona internetowa Builders Online mówi, że gdyby właściciele domów ocieplili swoje domy do zalecanego poziomu, wówczas zużycie energii elektrycznej w domach spadłoby o 5%, a gazu ziemnego o ponad 10%. Wysoki poziom zatrudnienia w wpłynie na stopy procentowe i rynek realnościowy. Jak donosi finansowy serwis informacyjny The Street, najnowszy raport z października na temat zatrudnienia pokazał duży wzrost liczby miejsc pracy. Według głównego ekonomisty realtrade.com oznacza to, że rezerwa federalna prawdopodobnie podniesie stopy procentowe. Podczas gdy wielu nabywców domów i inwestorów wolałoby, aby oprocentowanie kredytów hipotecznych nie skoczyło w górę ze swoich historycznych minimów, dyrektor generalny firmy deweloperskiej The Howard Hughes Corporation postrzega wzrost stóp procentowych jako coś pozytywnego. Robert Johnson, dyrektor generalny podyplomowej szkoły biznesu The American College of Financial Services, jest zdania, iż poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia powin inna dodatkowo pobudzić rynek nieruchomości. Budowniczy narzekają na brak parceli. Sytuacja na rynku budowlanym nabiera tempa i może wkrótce powrócić do normalnych poziomów. Jest jednak jeden duży problem, który spowalnia ten postęp. Firmy budowlane potrzebują więcej ziemi, na której mogą budować. USA Today donosi, iż budowniczy podają surowe przepisy i niemożność uzyskania finansowania jako wyzwania dla utrzymania tempa nowych budów. Kolejnym problemem jest rosnąca tendencja wśród nowych nabywców domów chcących mieszkać w pobliżu miast, w których niestety brak jest ziemi na ich rozwój.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 Z rynku nieruchomości. Chcesz dostać świetną ofertę na dom? Jedź do Cleveland w stanie Ohio. Według najnowszego raportu na temat ofert z nieruchomości przygotowanego przez Związek Pośredników w obrocie nieruchomościami dom z czterema sypialniami i dwiema łazienkami będzie kosztować w Cleveland, które jak wynika z badania jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem nieruchomości około 72 tysiące dolarów. Polowanie na dom w Newport Beach to już zupełnie inna historia. Porównywalny dom na tym rynku będzie kosztować prawie 2 miliony 300 tysięcy dolarów, co sprawia, że Newport Beach jest najdroższym miastem na liście. Zmiany w sposobie poszukiwania domów Najnowsze dane zebrane przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami pokazują, że sposoby poszukiwania domów zmieniają się wraz z technologią. W 2013 roku mniej niż połowa wszystkich nabywców domów korzystała z aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne i tablety. Obecnie prawie dwie trzecie wszystkich kupujących polega na smartfonach i tabletach. Jednak mimo, iż kupujący coraz częściej korzystają z technologii, nadal są świadomi, że potrzebują agenta nieruchomości, który pomoże im w znalezieniu i zakupie domu. 88% nabywców, którzy rozpoczęli poszukiwania w internecie, współpracowało z pośrednikiem w celu sfinalizowania ich zakupu. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas!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 Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com magazynu Osiadłość. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Oto nasze najnowsze propozycje. Arlington Heights. Duży, czterosypialniowy, dwupiętrowy dom na jednoakrowej parceli. Dwie i pół łazienki, kominek, garaż na trzy samochody. Cena wywoławcza 315 tysięcy. Wystarczy 11 tysięcy wkładu własnego. Spłata pożyczki wyniesie 1450 miesięcznie.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 847 647 4000. Internet. Posiadłość.com Kiedy sobie odpuścić? Przyjrzyjmy się dogłębnie temu, co dzieje się na niektórych najgorętszych rynkach nieruchomości w kraju, gdzie kupujący mają dużą konkurencję i składają oferty, które mają nadzieję, że zdobędą serca i umysły sprzedających? Na zakończenie dzisiejszego programu mamy pytanie do kupujących. Skąd wiecie, kiedy walczyć, a kiedy spasować? Kiedy już agent nieruchomości pomógł Ci znaleźć dom Twoich marzeń w okolicy, w której pragniesz zamieszkać, może kusić Cię licytowanie i podbijanie oferty tak długo, aż Twoja okaże się najlepsza. Ale zanim dasz się ponieść dreszczykowi konkurencji, poważnie porozmawiaj ze swoim agentem o tym, kiedy ma sens taka walka o dom, na którym Ci zależy, a kiedy nadszedł czas, aby odpuścić i odejść. W wojnach licytacyjnych chodzi zazwyczaj o pieniądze i warunki dodatkowe. Jako kupujący chcesz mieć pewność, że jesteś zadowolony ze wszystkiego, co podpisujesz oraz z zobowiązania, jakie podejmujesz wobec sprzedającego, jeśli Twoja oferta zostanie przyjęta. Jeśli chodzi o cenę domu i wojnę licytacyjną, to istotne jest, abyś jako nabywca określił maksymalny próg cenowy i wiedział, że trzeba sobie odpuścić, jeśli cena przewyższy Twoje możliwości. Nieważne jest, jak bardzo podoba Ci się ten dom, możesz wyrządzić sobie ogromną krzywdę, jeśli zobowiążesz się na więcej, niż możesz sobie na to pozwolić. W wojnie licytacyjnej często oferowany jest większy depozyt lub większy wkład własny. Czasami pełni nadziei kupujący podpisują klauzulę o ruchomych cenach, która mówi, że jesteś zobowiązany przebijać konkurentów do określonego limitu. Nawet jeśli walczysz o dom swoich marzeń, może nadejść moment, kiedy zdasz sobie sprawę, że cena jest dla Ciebie zbyt wysoka i nadszedł czas, aby się wycofać. Oprócz ceny kupujący konkurują w wojnie licytacyjnej również o warunki dodatkowe inspekcje domu, remonty, a czasem nawet o wycenę. Jeśli oferent rezygnuje z tych warunków dodatkowych i informuje sprzedającego, że weźmie dom w każdym stanie po uzgodnionej cenie bez profesjonalnej wyceny i bez inspekcji domu. Cóż, to jest oferta, którą trudno będzie przebić. W takiej sytuacji Ty również możesz czuć się zobowiązany do zrezygnowania z tych warunków dodatkowych. Jednak jeśli nie płacisz gotówką, pożyczkodawca będzie wymagać wyceny. A co do inspekcji domu, musisz sam decydować, czy czujesz się komfortowo z możliwością wymiany dachu lub całego systemu grzewszochodzącego, zaledwie kilka miesięcy po zamknięciu transakcji zakupu domu. To jak odpowiesz na te pytania, określi, czy naprawdę potrzebujesz wygrać tę wojnę licytacyjną. Oto dlaczego. Twoje strefy komfortu są najważniejsze, gdy dokonujesz największej inwestycji swojego życia. Kiedy kochasz dom tak bardzo, że zrobisz wszystko, aby go mieć, a następnie przegrywasz z innym nabywcą, niektórzy sprzedający i ich agencje, Agenci nieruchomości mogą zgodzić się na ofertę wtórną. Umowa wtórna, tak zwany backup contract, po jej podpisaniu przez kupujących i sprzedających jest wiążąca, co oznacza, że jeśli umowa pierwszych nabywców nie zostanie spełniona, będziesz zobowiązany do wywiązania się z warunków oferty. Choć pewnie podoba Ci się pomysł wygrania z konkurencją, to słuchaj uważnie, gdy Twój agent wyjaśnia Ci, jakie ryzyko niosą ze sobą oferty wtórne. Po pierwsze, jeśli umowa innego kupującego nie zostanie spełniona ze względu na wadę domu, to i tak jesteś zobowiązany do jego zakupu. Po drugie, mimo iż przepisy różnią się w zależności od stanu, w większości miejsc składając ofertę trzeba zapewnić depozyt lub kaucję, są to pieniądze, które są przechowywane do wyznaczonego terminu. Na przykład, według Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, jeśli podpiszesz umowę wtórną, Twój zadatek zostanie zdeponowany na rachunku powierniczym do czasu ostatecznej daty tej umowy lub zamknięcia transakcji przez pierwszego nabywcę. Musisz zastanowić się nad tym, jak długo chcesz, aby Twoja zaliczka była przetrzymywana na tym rachunku. Musisz również wiedzieć, jak długo jesteś w stanie czekać na dom, na zakup którego już ktoś inny właściwie zawarł umowę czas, który mógłbyś poświęcić na szukanie innego, dostępnego na rynku domu. Pamiętaj, że większość agentów nieruchomości powie Ci, że bardzo rzadko oferta wtórna trafia na stół transakcyjny. Udział w wojnie licytacyjnej i przegrana. Może być trudnym doświadczeniem, nawet jeśli zdecydujesz się zrezygnować na własnych warunkach. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Poznałeś, jakie jest Twoje ograniczenie cenowe. Zrozumiałeś, z czego może zrezygnować, a z czego nie, jeśli chodzi o warunki dodatkowe. I wiesz, na jak długo jesteś w stanie odłożyć umowę wtórną na dalszy plan. Wszystko to, czego się nauczyłeś, a zwłaszcza to, kiedy walczyć, a kiedy odpuścić, pomoże Ci następnym razem, gdy będziesz gotowy, aby konkurować i wygrać dom swoich marzeń. W końcu z zakupem domu nie ma co zbytnio ryzykować. Należy raczej podjąć mądrą decyzję biznesową w oparciu o swoją unikalną sytuację finansową. Tak jak wspomnieliśmy kilka minut temu, porozmawiaj ze swoim agentem o tym, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa. Omówcie, z czym czujesz się komfortowo, a z czym nie. Podczas takiej rozmowy dowiesz się, jaka dokładnie jest Twoja strefa komfortu. I o to właśnie chodzi. Jeśli stracisz jeden dom, niech i tak będzie. Jeśli stracisz kilka więcej, okej, okay. bo nawet jeśli tak się staje, dom Twoich marzeń Gdzieś tam na ciebie czeka. Po prostu musisz go znaleźć. A jeśli trwa wojna licytacyjna, to może trzeba o niego powalczyć. Wystarczy pamiętać, aby nigdy się nie poddawać, bo jeśli wygrasz tę zaciętą walkę, to nagrodą będzie twój własny dom. Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu! www.posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj.